Zagadka dziesiąta. Czyli dlaczego tu jest tak biało? Detektywa Pozytywkę od rana męczył katar. Na przemian to kichał, to wycierał nos i miał już wszystkiego dość. No bo co to za pomysł, żeby przeziębić się w połowie maja? Właśnie sięgał po kolejną chusteczkę do nosa, gdy nagle usłyszał pukanie. — Proszę — zawołał detektyw Pozytywka. Drzwi otworzyły się. Za nimi stała maleńka Asia z parteru. Wyglądała na przestraszoną. Co się stało? Zapytał detektyw Pozytywka. Pan Mietek będzie zły, wydukała Asia. Detektyw Pozytywka zmierzył ją zdumionym spojrzeniem. O co do diaska chodzi? Ja wcale nie chciałam, żeby już teraz spadł śnieg tłumaczyła gorączkowo Asia. I to nieprawda, że nie lubię wiosny. Lubię, tylko że wolę lato, bo można się kąpać. I zimę, bo można zjeżdżać na saneczkach. Ale wiosnę też lubię, naprawdę. A ona sobie poszła i nagle Asia wybuchła głośnym płaczem. Detektyw Pozytywka patrzył na nią z osłupieniem. Przez moment zapomniał nawet o męczącym go katarze. Nic nie rozumiem, wymamrotał w końcu. Wczoraj na podwórku chlipała Asia. Mówiliśmy o porach roku. I po chwili wszystko detektywowi pozytywce opowiedziała. Że razem z Dominikiem i Zuzią zastanawiali się, która pora roku jest najfajniejsza. I że nie mogli się zdecydować, która. I że postanowili losować. I że wylosowali zimę. I że zaczęli czarować, żeby wróciła zima. A potem przyszedł pan Mietek, dozorca, i powiedział, że nie chce zimy, bo wtedy musi ciągle odśnieżać chodniki. No a dzisiaj rano Asia wstała, wyjrzała przez okno i się przestraszyła, bo na podwórku jest biało, więc chyba czary były skuteczne i wiosna obrażona sobie poszła i to na pewno przez nią Asię, bo ona najbardziej czarowała. Detektyw Pozytywka wstał bez słowa, wyminął zapłakaną Asię, zbiegł na półpiętro i wyjrzał przez okno. Rzeczywiście, podwórze było zasłane czymś białym. Stojący pod topolą dozorca, pan Mietek, miał wyraźnie poirytowaną minę. Detektyw Pozytywka parsknął śmiechem. No tak, to już przynajmniej wiem, skąd ten katar, mruknął po chwili. W nocy musiało nieźle wiać. Asia popatrzyła na niego niewiele rozumiejącym wzrokiem. To przeze mnie, prawda? zapytała. Nie, pokręcił głową detektyw pozytywka. A przez kogo zdziwiła się Asia? Przez Zuzię i Dominika? Też nie, detektyw pozytywka sięgnął do kieszeni po chusteczkę. Przez to pole. Przez to pole? osłupiała Asia. Ona także umie czarować? Ale jedyne, co usłyszała w odpowiedzi, to kichnięcie. Oczywiście to pole nie potrafią czarować. Nic przynajmniej na ten temat nie wiadomo. Nie potrzebują jednak czarów, aby wszystko wokół ubielić. Dlaczego?